Minęła, minęła 21. pierwsza. Tu... tu program pierwszy Polskiego Radia Aktualności 1. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Rozmowa amerykańskiego prezydenta z rosyjskim dyktatorem miała dotyczyć wojny na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie, a także możliwych projektów energetycznych. Żegnały go tłumy rodzina, przyjaciele ci, którym pomógł, a także najważniejsi politycy. W Sosnowcu odbyły się uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki. Strażakom udało się opanować pożar hali w Luboniu w Wielkopolsce. Ogień objął część hali magazynowej. Mieliśmy bardzo dobrą rozmowę, ocenił prezydent USA. Było o Iranie, jednodniowym rozejmie, 9 maja w wojnie z Ukrainą i możliwych projektach ekonomicznych i energetycznych. Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Rosyjski dyktator zaproponował zawieszenie broni w walkach w Ukrainie podczas Dnia Zwycięstwa 9 maja. Z komunikatu Kremla wynika, że prezydent USA na propozycję zareagował pozytywnie. W trakcie półtora godzinnej rozmowy Władimir Putin powiedział Donaldowi Trumpowi, że Kijów atakuje cywilne obiekty na terenie Rosji. Potwierdził to kremlowski doradca Jurij Uszakow. Ani Putin w rozmowie z Trumpem, ani Uszakow w rozmowie z dziennikarzami nie wspomnieli o codziennych atakach rosyjskich dronów i rakiet na ukraińskie miasta. Uszakow potwierdził też, że inicjatorem rozmowy telefonicznej był Kreml. Doszło do niej w okresie, gdy po ukraińskich atakach sparaliżowane są rosyjskie rafinerie i terminale portowe w rejonie miasta Tuapse nad Morzem Czarnym. Władze Rosji obawiają się, się także o bezpieczeństwo uczestników parady wojskowej zaplanowanej na 9 maja w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa i już zapowiedziały, że nie weźmie w niej udziału ciężki sprzęt wojskowy. Władimir Putin chwalił się Donaldowi Trumpowi rzekomymi sukcesami na ukraińskim froncie i zapowiedział, że jest gotów ogłosić czasowe zawieszenie broni na Dzień Zwycięstwa. Potwierdził, że będzie utrzymywał partnerskie stosunki z Iranem i poradził Trumpowi, żeby utrzymał zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wielki symbol niezłomności. Tak o Andrzeju Poczobucie mówi prezes Białoruskiego Domu w Warszawie Aleś Zarębiuk, Działacz opozycyjny i dziennikarz został wczoraj wypuszczony z białoruskiego więzienia w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią po prawie pięciu latach. Szef Białoruskiego Domu w Warszawie mówi, że Andrzej Poczobut dla walczącej z reżimem Łukaszenki Białorusi to prawdziwy bohater. To dla nas bohater, to człowiek wartości, to Dziennikarz z prawdziwego zdarzenia, którego nie da się przyciągnąć ani za żadne pieniądze na stronę czy dyktatury, czy stronę dezinformacji, czy zrobić z niego propagandystę. Andrzej Poczobut przebywa obecnie w szpitalu MSWiA w Warszawie na badaniach kontrolnych. Żegnała go rodzina, przyjaciele, koleżanki i koledzy z ław sejmowych, premier, prezydent, a także sąsiedzi i osoby, które nie znały go osobiście, ale ceniły za działalność. Kilka tysięcy osób wzięło udział w uroczystościach pogrzebowych Łukasza Litewki, które odbyły się dziś w Sosnowcu. Na polityce nie ma więcej takich osób. Walkę o bronie zwierząt oczywiście i o ludzi, którzy tak pomocy naprawdę potrzebują, a są niedostrzeżeni przez innych. Wspaniały człowiek, ogromna strata. Poseł Nowej Lewicy zginął w ubiegły czwartek, jechał na rowerze, został potrącony przez jadący z naprzeciwka samochód. To kryzys moralny, tak obecność Łukasza Mejzy w polityce, ocenia politolog profesor Andrzej Zybała. Łukasz Mejza nie jest już członkiem PiSu, został wydalony z klubu. Poinformował o tym rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Łukasz Mejza, między m.in. Wielokrotnie przekraczał prędkość na drogach, podejmował się także szeregu budzących wątpliwości przedsięwzięć biznesowych, a także utajniał informacje w oświadczeniach majątkowych. Długo zajęło pisowi pozbycie się Łukasza, Łukasza Mejzy z szeregów partii, ocenił w Polskim Radiu 24 ekspert. W ogóle też można zadać pytanie, czemu tak długo i czemu w ogóle taki człowiek wylądował w największym klubie opozycyjnym. No świetnie, gdy był poza polityką. To jest taki obraz polskiej polityki, potężnego kryzysu moralnego. Łukasz Mejza stwierdził w mediach społecznościowych, że decyzję o wyjściu z klubu podjął po rozmowie z kierownictwem PiSu. Sejmowa Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych za wnioskiem o uchylenie przez Sejm Immunitetu Antoniemu Macierewiczowi. Wniosek w tej sprawie złożył w lutym prokurator regionalny w Warszawie. Śledcze prowadzą postępowanie przygotowawcze dotyczące publicznego znieważenia kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Antoni Macierewitszy nazwał m.in. szefa SKW rosyjskim agentem. Zdaniem śledczych przekroczył tym granicę dopuszczalnej krytyki w debacie publicznej. To są aktualności jedynki. Pod kontrolą mają strażacy ogień, który pojawił się w magazynie w Luboniu w Wielkopolsce. Jak relacjonuje rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz, pożar prawdopodobnie wybuchł przed obiektem. Ze zgłoszenia wynikało, że miała się palić skrzynka elektryczna przed budynkiem hali magazynowej i po dojechaniu na miejsce pierwszych zastępów faktycznie potwierdzono pożar. Ogień objął część hali magazynowej. Wewnątrz hali znajdowała się elektronika, nikomu nic się nie stało. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Noc pogodna, tylko na północy więcej chmur. Uwaga na przymrozki. w całym kraju możliwe na termometrach od minus 3 stopni do 1, cieplej miejscami nad samym morzem około 2 stopni. Klimat. Niemal w całym kraju jakość powietrza jest teraz dobra lub bardzo dobra. Około 16% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju zagrożenie pożarami lasów jest wysokie. Jedynka. Polskie Radio. Reklama.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 Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Spotkania w Jedynce. Blisko coraz bliżej. Polski Radio Program Pierwszy, Anna Maruszeczko. Witam Państwa w audycji Blisko Coraz Bliżej. Blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Dziś porozmawiamy o rodzicielstwie z perspektywy mężczyzny. To, co obecnie coraz wyraźniej widać w otaczającej rzeczywistości, to męskość, która nie boi się zaangażowania i partnerstwa. Nie boi się intensywniej, na pełniejszych prawach wchodzić w rolę rodzica i to od samego początku. Ale też bywa, że mężczyźni czują się przytłoczeni ojcostwem, nie radzą sobie no, na przykład ze zmęczeniem, z rozmaitymi lękami. Bo choć to zupełnie naturalne emocje, tym mężczyznom może się wydawać, że nie uchodzi, żeby one były w ogóle wypowiadane albo yy, definiowane, albo żeby były w ogóle udziałem. Stereotyp jest taki, że mężczyzna musi być silny, w każdej sytuacji musi trzymać twarz, nie zdradzając się z jakąkolwiek z najmniejszą słabością. Chociaż wiemy, że bywa też... Odwrotnie. Tymczasem prawda jest taka, że narodziny dziecka to no, ogromna zmiana, żeby nie powiedzieć rewolucja w życiu obojga rodziców. I zarówno kobieta, jak i mężczyzna nie muszą przechodzić przez to sami. Mimo wielu zmian natury obyczajowej, że tak powiem, wciąż mało mówi się o tym, że przyszli ojcowie też potrzebują wsparcia. Rozmowy, wymiany, podzielenia się swoimi lękami właśnie dotyczącymi nie wiem, przyszłości, zdrowia dziecka, a nawet depresji okołoporodowej. Wsparcie mężczyzn w sytuacji, gdy w rodzinie pojawia się dziecko, to ciągle nowum, ale takie wspaniałe i niewątpliwie bardzo, bardzo potrzebne czujesz się przytłoczony ojcostwem? Jesteśmy dla ciebie. Tak się ogłasza w pewnym sensie fundacja Sherdeker, która organizuje warsztaty dla przyszłych ojców, a także tak zwane mosty, czyli męskie otwarte spotkania tatów. I o tym, że warto dzielić się opieką nad dziećmi, ale też przy tym nie zapominać, żeby zadbać o siebie. Porozmawiam dzisiaj z panią Małgorzatą Adamowicz, która jest koordynatorką projektów społecznych w Fundacji Sherdeker właśnie, która to fundacja promuje partnerski model rodziny, równy podział opieki nad dzieckiem a także zachęca do brania do korzystania z urlopów rodzicielskich. Oczywiście chodzi tutaj o mężczyzn. Jest też z nami współpracujący z Fundacją Szerdeker Marcin Grudzień, który jest psychoterapeutą i trenerem, a także założycielem pracowni bliskich relacji. Witam państwa serdecznie. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry. Nagadałam się, ale teraz państwo <gry> będą mówili. To może zaczniemy od tego, co jest newsem poniekąd mianowicie w ostatni weekend bodaj miały miejsce mhm. w Łodzi warsztaty właśnie dedykowane przyszłym ojcom. Jaki był ich cel? No to jest kolejna edycja warsztatu Zanim Zostanę Tatą. To jest chyba czwarty warsztat w ramach tego, tej, tej akcji, którą, którą prowadzimy. No i to jest, to wygląda tak, że kilkunastu mężczyzn, e, którzy albo są w oczekiwaniu na dziecko, albo i to jest myślę ciekawa informacja, tacy, którzy dopiero planują. To, co było dla mnie jakoś zaskakujące jako prowadzącego, że przychodzą na te warsztaty tacy, którzy mówią, chcę być kiedyś ojcem, jeszcze, jeszcze, jeszcze nic z tego nie wyszło, ale, ale mam taki plan i chcę się do tego przygotować. Coś takiego. I to są, to są warsztaty, które, których jakby intencją ma być... E, P przygotowanie właśnie do, do tej roli, one się składają z trzech części, mówiąc najprościej. Z takiej części psychologicznej, gdzie przyszli ojcowie trochę zastanawiają się nad tym w ogóle, co to znaczy być tatą jak być może ich historia rodzinna może wpływać na, na ich ojcostwo. Co jest dla nich w ogóle ważne w tej roli, nad czym chcą się jakoś pozastanawiać, po, porozmawiać o, o różnych rzeczach. Natomiast jest też część prawna i część medyczna, jak my to nazywamy. O. To znaczy w ramach tego warsztatu są zajęcia z ginekologiem, położnikiem, mężczyzną, który jakby opowiada o, o tej perspektywie mężczyzny w czasie po. I, I połogu i też przygotowań do, do porodu. No jest część prawna, czyli, czyli taka edukacyjna, polegająca na tym, że rozmawiamy z przyszłymi ojcami o ich prawach, to znaczy o właśnie urlopach rodzicielskim, ojcowskim, o dzieleniu się tą opieką też tak przy wykorzystaniu różnych możliwości prawnych. No i to są takie dwa dni, w których ja bym powiedział największą wartością, oprócz tego co powiedziałem, to jest taka możliwość spotkania mężczyzn w takim bezpiecznym gronie. I podzielenia się trochę właśnie obawami, nadziejami, pytaniami e, różnymi, które im jakoś przychodzą do, do głowy w związku z tą, z tą rolą. Właśnie, bo muszę państwu powiedzieć, że mm, przygotowując się do tego programu, do tej audycji, dotarło do mnie, że często pyta się kobiety o poród, o to, jak się do niego przygotowuje i w ogóle, jak się przygotowuje do macierzyństwa, co, co czuje, co planuje. Natomiast Jakoś nie pyta się w ogóle mężczyzn mm -hmm. o to, czy są gotowi do tej roli, co w ogóle myślą o tym. Mm -hmm. W ogóle to nie istnieje, a tak. tymczasem przecież... Mhm. Oni coś czują, tak. coś myślą albo wybierają właśnie dlatego, że mhm. tak przystało, że, że to się po prostu dzieje i już. No na pewno, na pewno jest mhm. tak, że przecież tak samo jak mama zostaje rodzicem w zasadzie z dnia na dzień, tak samo tata tym rodzicem zostaje i tak samo nie jest przygotowany jak mama. My jako fundacja rozpoczęłyśmy kilka lat temu takie grupy wsparcia dla ojców i to nam pokazało po tych grupach, jak prowadziliśmy takie ankiety ewaluacyjne, że ojcowie dzielili się z takimi informacjami, że szkoda, że nie wiedzieli wcześniej o tym, jak się mhm. przygotować, że im brakowało tego, brakowało im też rozmowy z innymi ojcami, żeby podzielić się tym, że to nie tylko oni mają te lęki przed samym porodem, lęki przed tym, jak, jak w tą rolę wejść, co zrobić. Dlatego pojawił się ten pomysł właśnie Feknie. tych warsztatów dla przyszłych ojców, żeby oni mogli się przygotować już wcześniej. I rzeczywiście mimo to, że mm, oczywiście są szkoły rodzenia i tam są rodzice przygotowywani w, w różny sposób do tego, jak zostać właśnie opiekunem swojego dziecka, to jednak ten program jest głównie skierowany do kobiet. Tata nie jest do końca odbiorcą tej szkoły rodzenia, chociaż może tutaj wspomnę, że teraz w tym roku zmieniają się standardy opieki okołoporodowej i tata będzie adresatem edukacji okołoporodowej, ale w tej chwili w zasadzie nie ma tam do niego skierowanej takiej edukacji. Mm -hmm. I, tego, I tego rzeczywiście ojcom brakuje. Dlatego jeżeli tata jest od samego początku nieprzygotowany do tej roli, nie ma tej edukacji, nie, nie nabywa tych kompetencji, to jest mu na pewno ciężej niż mamie, tak. która jest po prostu, cały ten cała ten, ta edukacja jest do niej skierowana. On jest stawiany trochę z boku, trochę jak, jako taki pomocnik, trochę jako takie wsparcie, a on również chce wejść w tą rolę. W pełni swoich możliwości, mm -hmm. tylko po prostu potrzebuje tego wsparcia i edukacji. Jeszcze wróćmy do tej Łodzi, albo do innych mm -hmm. warsztatów, mm -hmm. które już miały miejsce. Ciekawa jestem, jakie były reakcje uczestników? Co ich zdziwiło? Być może coś ich wręcz szokowało? Być może coś było prawdziwym odkryciem? No ja mam tako, takie wspomnienie teraz z Łodzi, właśnie a, a propos też pewnych być może stereotypów dotyczących tej, tej sytuacji, o której rozmawiamy, to znaczy kilku ojców, Powiedziało teraz e, na podsumowaniu tego warsztatu, myślałem, że to będzie warsztat o wózkach i o smoczkach. E, i, I o składaniu i, kto, i że ktoś nam będzie tak tutaj coś próbował sprzedawać, tak? I, i, myślę, tak. i myślę sobie, że to. To jest taki komunikat też, który trochę pokazuje jakoś w jakiej roli często są ci mężczyźni stawiani. To znaczy tego, że no ich, ich rola, właśnie to o czym Małgosia mówisz, o tym, o tym wsparciu, ona się sprowadza do tych technik technikaliów mm. bardziej, prawda? Natomiast nikt nie zadaje sobie pytań albo one są gdzieś zupełnie tak w tle, no właśnie o, o emocje, o, o przeżycia, o to, co, co jakoś jest ważne dla tych mężczyzn w przygotowaniu do tej roli w ogóle w takiej wizji siebie, byciu, byciu ojcami. Myślę, że to jest już w ogóle zaskoczenie, że ktoś chce z nimi rozmawiać o tym, jak się czują w tej, w tej roli i, i że też no, słyszą o tym, że inni mają podobnie. To jest też takie, myślę, wa ważne doświadczenie dla ojców w tej sytuacji, że nagle się okazuje, że ulgę przynosi to, że inni mają y, podobne trudności. Nam się czasem wydaje, że jak posłuchamy innych, którzy mają te same trudności, co my, to będzie nam trudniej. Właśnie paradoks polega na tym, że jest dokładnie odwrotnie. To że znaczy, to że przy, przynosi ulgę. Że to tak. przynosi ulgę, przynosi takie poczucie, że ze mną jest wszystko w porządku. Inni czują po, podobnie. Czują podobne obawy, y, jakoś, jakąś niepewność, ale też jakieś nadzieje związane z tą, mhm. z tą sytuacją. Więc myślę, że to jest jakoś takie najbardziej bardziej poruszające z tego, co, co oni mówią a propos, a propos tych warsztatów. Mhm. Tak, ja jeszcze może dopowiem, że Jasne. jak my prowadzimy warsztaty w szkołach rodzenia, to rzeczywiście pierwsze takie skojarzenia, jak ojcowie przychodzili na te warsztaty, oni się spodziewali po prostu zupełnie czegoś innego. Myśleli, że będziemy sobie tak, śmiesz jak oni to mówili, śmieszkować z ojców, bo taki obraz ojca i tego niezaradnego w ogóle opiekuna w sieci, w memach, w filmikach jest powielany. I nagle jak ktoś po prostu przyszedł się z nimi spotkać i mówi o tym, jak bardzo on jest potrzebny w tej roli, jakie są korzyści dla niego samego w tej, roli, w tej roli ojca, dla jego partnerki, dla jego dziecka i właśnie rozmowa o tych emocjach, o tym, co on z tego może zyskać z tej nowej roli i co może dać dziecku, swojej partnerce. To jest to duże zaskoczenie dla ojców. Naprawdę muszę powiedzieć, że są po prostu w szoku. Są w że, że ktoś szoku. pierwszy raz po prostu do, do nich w ten sposób podchodzi. I że ta rola jest taka duża, mhm. taka wielopoziomowa mhm. i by Mm. Najmniej nie sprowadza się, tak jak powiedziałeś Marcinie, do tych mm. kwestii technicznych. Techniczne. Słuchajcie, ale zobaczcie, czy to nie powinno być tak, że do roli ojca powinien przygotowywać swojego syna Ojciec? No oczywiście, Powinno. oczywiście tak. Ja bym powiedział, że on jakoś przygotowuje. Mhm. Pytanie, co to znaczy to jakoś, bo oczywiście jednym z tematów na tych warsztatach jest właśnie rozmowa trochę o takim obrazie ojca, który ci mężczyźni noszą w sobie na, na podstawie relacji z własnymi ojcami. No tylko, że najczęściej to jednak, mimo, że to są mężczyźni w takim przedziale tam 20 kilka lat, trzydzieści kilka, no to jednak ten obraz cały czas właściwie jest o jakiejś nieobecności ojcowskiej, czy, czy emocjonalnej, czy, czy, czy fizycznej i że no, to na pewno cały czas jakoś pokutuje i ma znaczenie z punktu widzenia tego tego obrazu i tej niepewności, która w związku z tym towarzyszy. No bo oni sobie zadają pytanie właściwie, kim ja mam być w tej roli, co ja mam robić, jak, jaki mam być. Bardzo często jest też takie, taka myśl o tym, że bardzo chcę być inny niż mój ojciec, co, co myślę sobie na, na dłuższą metę też jakoś jest trochę trudne, no bo to jest o tym, że ja bardzo chcę czegoś nie robić, bardzo się jakoś spinam wokół tego, mam jakąś presję na sobie, więc, więc też trudno mi być w tej roli z taką z satysfakcją i swobodą. Ale na szczęście można te braki, te deficyty nadrobić, jak się okazuje. Proszę Państwa, dziś w blisko, coraz bliżej w towarzystwie Małgorzaty Adamowicz z Fundacji Szerdecker oraz Marcina Grudnia, który jest trenerem i psychoterapeutą w pracowni bliskich relacji. Rozmawiamy o rodzicielstwie z perspektywy mężczyzny i o tym, że ta obecność ojca od momentu przyjścia na świat dziecka jest naprawdę ważna. Ona ma znaczenie. Za chwilę będziemy sobie konkretyzować, jakie to jest znaczenie. Program pierwszy Polskiego Radia. Polskie radio program pierwszy. Anna Maruszeczko wracamy do rozmowy w audycji blisko coraz bliżej. Dzisiaj zbliżamy się do, do ojcostwa, do tego, jaką rolę ma, a jaką może mieć mężczyzna w opiece nad dzieckiem już od samego początku. Moimi rozmówcami są dzisiaj Małgorzata Adamowicz i Marcin Grudzień. Jak można byłoby uargumentować, że to ma znaczenie, że ojciec jest przy nowonarodzonym dziecku od pierwszych jego dni? Już nie powiem, że godzin. Ja używam takiej, takiej opowieści o tym, że bycie ojca od pierwszych chwil życia dziecka to jest opowieść o tym, że świat jest różnorodny. No bo to jest o tym, że ten mężczyzna inaczej pachnie, ma inny, inną fakturę skóry, ma włosy w różnych miejscach, w których mama nie ma i z perspektywy takiej sensorycznej, <grym> prawda, w dotyku, w kontakcie, no to to jest o tym, że dziecko doświadcza tego, że świat jest różnorodny. To jest chyba taka taki, dla mnie jakiś taki argument za tą obecnością, że jak już tak społecznie patrząc na, na, na obecność ojca od pierwszych chwil, no to jest o tym, że u, do, dzieci doświadczają różnorodnego świata, prawda, bogatego w różnego rodzaju do, doświadczenia, różnorodne doświadczenia. Więc tak sobie myślę, że no, dla mnie to jest jakiś taki Argument za, za tym, że ten tata powinien być, powinien się angażować, powinien być właśnie obecny od, od pierwszych chwil. Natomiast też potrzebuje wsparcia na, na, tej, na tej drodze, no bo tak jak rozmawialiśmy, te wzorce ojcowskie są, są takie, jakie są z przeszłości. No i ci mężczyźni potrzebują, właściwie można powiedzieć, że te nasze warsztaty są o tym, żeby wymyślić tą rolę na nowo wręcz. Tak, żeby jakoś zastanowić się, co to znaczy być ojcem obecnym, zaangażowanym, takim, który jest od pierwszych chwil, co to oznacza i jakie w związku z tym są wyzwania. Tak, bo rzeczywiście zrobiła się jakaś niesamowita wyrwa. Tak. Muszę Państwu powiedzieć, że jakiś czas temu zaliczyłam dwie opasłe lektury, mianowicie najpierw przeczytałam akuszerki, a potem położne Sabiny Jakubowskiej. I w tych akuszerkach bardzo dużo było o tym, że rodzą się dzieci. Mm. Dzieci rodziły się wtedy na potęgę, ale było też o tym, że mężczyzna mógł być niesamowitym wsparciem podczas porodu. Powinien być. Powinien być. Akuszerki wciągały go do tego i rzeczywiście niektórzy dawali się w to wciągnąć, ale to, były, to była wieś. Już na dworach pańskich już tego nie było. Mhm. I potem były szpitale. To już tym bardziej tego nie było, prawda? Mhm. Więc to rzeczywiście zanikło. A szkoda i to, co mówisz, Marcinie, chyba ma sens, bo wygląda na to, że to jest budowanie od początku niemalże. Tak, no wierzę w to, że to ma sens. Też właśnie jak, jak mówimy o tej, o tej nieobecności, no to ten czas pandemii, prawda, który jakoś właśnie pamiętamy jako czas właśnie takiej znowu nieobecności ojcowskiej przy tych ważnych chwilach na rodzinach dziecka, no też, też dużo jakoś, jakoś zmienił. Natomiast ja chciałem o tym doświadczeniu ojca, który był na warsztacie i, i jest ojcem właśnie drugiego dziecka. Pierwsze rodziło się w czasie pandemii i on właściwie mówi o, o tym, że już ten brak jego obecności w szpitalu i, i przy porodzie bardzo jakoś wpłynął na budowanie tej więzi, prawda? I że, i że on teraz jest po to, żeby, żeby z tym drugim dzieckiem budować tą relację też w inny sposób. Też właśnie od momentu porodu, żeby być jakoś bardzo, więc myślę sobie, że, że właśnie tutaj to jest też to, to, to budowanie mhm. jakoś więzi od, od, od pierwszych chwil życia tak. dziecka. Jedna rzecz, że na pewno ta więź ojca z dzieckiem buduje się się już przy porodzie, ale z perspektywy matek, to też właśnie historia z pandemii. Po rozmowie z naszym współpracującym też podczas warsztatu lekarzem ginekologiem Rafałem Zadykowiczem opowiadał o tym, że właśnie w pandemii bardzo wzrósł poziom lęku u matek, które były zostawiane przed porodówką same, z tą torbą, żeby Wyobrażasz wejść do szpitala. I tak. cały ten poród nie miały żadnego wsparcia, na które w zasadzie się przygotowywały. Więc jakby poziom stresu, lęku i większych właśnie takich wyzwań w trakcie porodu wzrósł podczas pandemii. to wpłynęło i na matkę, i tak samo na ojca, który nie mógł uczestniczyć. Mhm. Nie miałam świadomości, bo mnie wtedy to nie dotyczyło. Tak. Mhm. Ale to musiały być takie tak, doświadczenia wyzwanie. wręcz... Mhm. No, I wyzwanie, i, i doświadczenia wręcz takie no, traumatyczne. Tak, i dla oczywiście rodziców tak. przyszłych, i dla całego personelu medycznego. No bo to właśnie powoduje więcej i więcej problemów, tak jeżeli ci rodzice są razem, wspierają się przy tym, sytuacje są różne podczas porodu, nie jest to zawsze takie proste, jak, jak jakby się chciało. Różne rzeczy się mogą wydarzyć, to jednak ta osoba bliska, która jest osobą rodzącą, no, jest bardzo pomocna. Mhm. I to poczucie bezpieczeństwa. Tak, tam Właśnie te koszerki mi uświadomiły, jak to jest ważne, żeby było to poczucie bezpieczeństwa, żeby ta kobieta mhm. wyzbyła się, nie wiem, jakichś takich, m, tego myślenia o rzeczach trudnych w jej codzienności, żeby mhm. w, w czasie porodu myślała tylko o tym, żeby przyjąć Mm. Przyjąć dziecko na świat. Dziecko świat, świat. Mm. tak. I mężczyzna w tym może dużo, bardzo pomóc, jak tak. się okazuje. To, to Ale... jest też o bezpieczeństwie mm. dziecka, prawda? Tak. Czy znaczy można powiedzieć, tak. że ono też wtedy czuje się bezpiecznie jakoś mm. w tej sytuacji? W tak, bo ma więcej opiekunów, oczywiście. Tak. Tak. Proszę państwa, czy nie jest tak, że na tym pierwszym etapie życia dziecka to jednak tata bardziej przydaje się mamie dziecka niż dziecku? Niekoniecznie. No, tata, tata jest tak samo rodzicem jak mama. Marcin powiedział, że ta różnorodność, że to dziecko ma kontakt od samego początku i ze skórą mamy, ze skórą taty, nawet w szpitalu. Teraz będzie takie nowe rozporządzenie, które będzie dawało ojcom możliwość tego kontaktu skóra do skóry po narodzinach dziecka. To jest bardzo ważne. Również dla samego ojca i tak samo dla dziecka. To... Serio? Tak, tak. I to będzie standard? No mamy nadzieję. W tej chwili to jest tak zapisane, że jeżeli mama nie będzie mogła mieć możliwości kontaktu skóra do skóry, będzie to tata. Ale planowane... Bardzo byśmy chciały, żeby te zmiany weszły w życie, żeby tata miał takie samo prawo do kontaktu skóra do skóry, jak i mama. A czy Fundacja Schechdecker właśnie się temu przysłuży? Mamy, na... my, się, my się do tego nadzieję przysłużymy. W tej chwili jesteśmy w trakcie prac nad tym zakładamy taką radę do spraw opieki okołoporodowej, która będzie uruchomiona w, już w maju i będziemy wypracowywać jakieś rekomendacje do tych zmian, bo uważamy, że to jest bardzo ważne, żeby dostrzec tego tatę w trakcie samego porodu również i tuż po. Mhm. Ale nie zmienia to faktu, że ojciec, mężczyzna przydaje się też mamie, która tak. jednak nieźle się męczy podczas tego porodu. Tak, znaczy... Czy później. I później też, tak. oczywiście. Znaczy, no to są niezależne procesy. Myślę sobie, że oczywiście tata się przy, przydaje mamie jest po, potrzebny, ale też jednocześnie Jednocześnie ma jakby zadanie przed sobą budowania relacji z, z, z dzieckiem i dla mnie to jakby jest, są, są jakby równoległe procesy, które są jakoś ze sobą powiązane, a, a, a jednocześnie można powiedzieć każdy jest jakoś osobny, każdy autonomiczny, autonomiczny tak. i, i że też no, można powiedzieć różne trudności też na na tej drodze występują, mm. więc no, to jest y, bardzo taki skomplikowany proces, w którym tata potrzebuje też tego tak, wsparcia. Ale jak Państwa słucham, to aż mi się robi tak, aż mam takie motyle w brzuchu. Podoba mi się <głos> to. Jakoś tak idzie ku lepszemu. Że jest taka zmiana, tak? Że jest taka mm. zmiana, że to może być takie scalające też dla związku na partnerskiego, pewno. prawda? Takie wspólne przeżycie. Tak. Mm -hmm. Bo często jest tak, że ten moment porodu i, i trochę później to jest takie czasami ryzyko dla związku, bo mm -hmm. mężczyźni często no, są delikatnie marginalizowani, albo marginalizowani, ale delikatnie mówiąc, mm -hmm. <laughs> przez kobiety. Mm -hmm. Czy podczas takich warsztatów też pojawiają się tego rodzaju, nie wiem, skargi, czy niepokoje? Tak, pojawiają się te niepokoje, natomiast my też o tym rozmawiamy, nawet przygotowaliśmy w fundacji takie, ja to nazywam, może dumnie to brzmi narzędzie, ale też do takiego dialogu w parze rodzicielskiej, albo właśnie partnerskiej czy, czy, czy małżeńskiej i y, ono służy właśnie temu, żeby minimalizować y, z jednej strony to, o czym ty mówisz, czyli właśnie jakieś izolowanie taty, y, a, a, a z drugiej strony no właśnie, ta, że, że to jest o tym, że budujemy jakąś, jakąś partnerską relację wokół wokół też rodzicielstwa. I tak w skrócie powiem tylko, że to narzędzie polega na tym, że rodzice mają za zadanie wypisać wszystkie aktywności, które dotyczą opieki nad dzieckiem, też po to, żeby porozmawiać o tym, w czym każde z nich się czuje dobrze, jak mogą się wspierać, jak mogą się wymieniać. Być może są takie rzeczy, których ktoś nie lubi robić. To jest też ważna informacja dla drugiej strony. To nie chodzi o to, że wtedy jakoś unikamy tych czynności, ale wiemy jakby na czym stoi My. I to nam pomaga też jakoś być ze sobą właśnie w tym. To jest też narzędzie, w którym rozmawiamy o emocjach, o potrzebach, o tym jak, jak nam idzie w tej roli. Mm -hmm. prawda? Jak nam minął tydzień prawda? ostatni z dzieckiem, co chcielibyśmy, żeby się w kolejnym tygodniu wydarzyło. I też trochę o tym, jak, dlaczego nam jest na przykład czasem trudno rozmawiać o różnych rzeczach, czyli, czyli właśnie tak, tak trochę, o, żeby porozmawiać o komunikacji. I to jest proste bardzo narzędzie, kilka takich pytań, które właściwie myślę sobie każdy może zadawać sobie w tej roli. I mama, i tata, i, i, i razem jako, jako partnerzy, rodzice. Natomiast właśnie po to, żeby być w tym razem znaczy żeby była łączność, bo myślę sobie, że to o, o, czym, o czym ty mówisz o tej obawie takiego zdystansowania no to jest najczęściej wynika z tego, że przestajemy ze sobą rozmawiać jako para. Tak jeszcze może dopowiem, że najprościej właśnie, uni żeby uniknąć takiej sytuacji, że ktoś się czuje odsunięty z boku, to jest po prostu zaangażować się. Mhm. I Tutaj z perspektywy fundacji powiem, że to tak dokładnie wygląda, nawet z badań, że jeżeli obydwoje rodzice są zaangażowani od samego początku w opiekę nad dzieckiem i dzielą się tymi i obowiązkami i tymi przyjemnościami, bo to są oczywiście różne rzeczy. Właśnie, to są ich bardzo O My tym zaraz tak. powiemy. Jeszcze. Nic tak nie scala, jak wspólne doświadczanie. A jeżeli oni tego doświadczają razem, równolegle, tak? I mama się opiekuje i tata się opiekuje, to ten związek jest bardziej stabilny i jest po prostu lepszy. Tak, czyli trzeba wciągać mężczyzn. Mm. Trzeba tak. nie. Trzeba wciągać, ale też trzeba ich zachęcać, żeby sami się angażowali. Mm -hmm. tak. Jeżeli wiedzą, że mogą i są do, tego, są do tego przygotowani, bardzo chętnie to robią. Fantastyczne, naprawdę. Bo rzeczywiście czasem jest taka, a nawet nierzadko jest tak, że związek znika pod stertą pieluch. Jak przeczytałam gdzieś, nie wiem, czy u ciebie, Marcinie, w mediach czy też na stronie Sherdeker. Mhm. To jest niebezpieczeństwo i dobrze by było, żeby mhm. mieć tego świadomość, mhm. żeby tego zawczasu, żeby zawczasu o tym pomyśleć, że mhm. tak się tak. może stać. Tak. Chociaż też słyszałam, że istnieją tacy mężczyźni, którzy są tak przyzwyczajeni do tego, że są obsługiwani przez kobiety, najpierw przez mamę, a potem dopieszczani przez partnerki, że jak mama zaczyna, Jak jakich partnerka zaczyna opiekować się kimś innym, czyli dzieckiem, to oni są zrozpatrzeni. Zgadza się, oczywiście. Natomiast no, to jest też o tym, że, że się nie włączają w inny sposób. Z jednej strony nie, nie ma tej zachęty, ale być może też dlatego, że nie, nie bardzo wiedzą, jak się włączyć, więc tu jest rzeczywiście po, potrzeba też jakby takiego wsparcia i, i zachęty do, do, mm -hmm. do, do tego mm -hmm. współuczestniczenia. Proszę państwa, za chwilę wrócimy do rozmowy na temat tego, jak przygotować się do ojcostwa, jak w ogóle zacząć rozumieć to ojcostwo szerzej niż do tej pory. Przypominam, że rozmawiam dzisiaj o tym z Małgorzatą Adamowicz i z Marcinem Grudniem. Za chwilę wracamy do rozmowy. Program pierwszy Polskiego Radio. Polskie Radio Program Pierwszy, Anna Maruszeczko w audycji Blisko Coraz Bliżej. Dziś w Blisko Coraz Bliżej rozmawiamy o ojcostwie. Moimi gośćmi są Małgorzata Adamowicz z Fundacji Share Care oraz Marcin Grudzień, psychoterapeuta z Pracowni Bliskich Relacji. No i teraz porozmawiamy sobie o tym, że istnieje coś takiego jak urlop ojcowski oraz urlop rodzicielski i że wygląda na to, że w ostatnich dosłownie kilku latach te formy opieki nad dziećmi czy te możliwości opieki nad dziećmi przez mężczyzn zaczynają być coraz bardziej popularne. A skąd o tym wiadomo? No Przede wszystkim zmieniło się prawo. W 2023 roku w Polsce wyszła dyrektywa unijna na Work-Life Balance i ona nadała ojcom dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, czyli do tej puli, która była zawsze i ona zawsze była do podziału między rodzicami, doszła taka część urlopu, która jest dedykowana dla drugiego rodzica. W większości przypadków to jest tata. I tej, tych dziewięciu tygodni nie można oddać mamie. Więc to jest taka duża zmiana, bo to jest albo ojciec ten, ten czas wykorzysta dla siebie albo z dzieckiem, albo on się zmarnuje. Mhm. I to rzeczywiście wpłynęło bardzo pozytywnie na to, że z, z 1% ojców uprawnionych do urlopu w 2022 roku w tej chwili jest już 24% ojców na urlopach rodzicielskich. No to jest nieprawdopodobny skok. Więc jak na te trzy lata tak, uważam, tak. że to jest bardzo duża zmiana i ojcowie po prostu coraz chętniej z, z tego świadczenia korzystają, bo wiedzą, że to jest czas, który, który już nie wróci. Jeżeli zmarnują ten czas, nie będą mogli tego urlopu wykorzystać i, i to ich po prostu do tego zachęciło. Pamiętam, że rozmawiałam kiedyś z ojcami, ale takimi już zaawansowanymi w tym sensie, że mm -hmm. ojcami starszych dzieci, którzy mm, całe życie bardzo intensywnie pracowali zawodowo i w mm -hmm. zasadzie mm, dorastanie dzieci, rozwój dzieci, to było doświadczenie, które ich ominęło. Mm -hmm. I bardzo przykro im było z tego powodu, akurat tym, z którymi rozmawiałam, bo to mm -hmm. naprawdę niepowetowana strata. Ta, to jest coś, co można przegapić tak. i to po prostu mm -hmm. już drugi raz to się nie, to nie, nie wróci. Mm -hmm. A jeden mój kolega, dziennikarz, który najpierw się zmar zmartwił, bo stracił pracę, a potem się ucieszył, bo mówi, nareszcie mam mm -hmm. trochę czasu, żeby pograć w piłkę z moim 11-letnim mm -hmm. synem. Mm -hmm. To jest niebywałe, to jest potrzeba mm -hmm. autentyczna, która mm -hmm. albo jest tłumiona, Mhm. Albo jest nierealizowalna, dlatego że system jest tak a nie inny. Mhm. Także fantastycznie, ja się, że, przed, że, przed, przed, że się zmienia. Sobie, tak, nie mają też takiej świadomości, dopiero ją zyskują, że, że, są, że są takie właśnie uprawnienia, z których mogą korzystać. Więc ta edukacja w ogóle dla ojców o tych prawach, które wiadomo mamy, są przygotowane w do tego, że mają urlop macierzyński, urlop rodzicielski. Ojcowie nie zawsze taką informację mają gdzie znaleźć, więc samą, samą tą świadomość muszą zyskać. Po drugie, muszą wiedzieć o korzyściach, jakie płyną z tego, czyli właśnie o tym, że ten czas nigdy nie wróci, że przegapią wszystkie pierwsze kroki, pierwsze słowa, jakieś ważne wydarzenia. A mogą, mogą w jakiś sposób właśnie w tym uczestniczyć, planując sobie to wcześniej i mieć oczywiście wsparcie otoczenia, bo to jest również bardzo ważne. Wiemy, że cały czas jest taki stereotyp, że to mama jest najlepszą opiekunką mm. dla małego dziecka. Nie jest to do końca Ty prawda. tak tata, tata niezadowolenia jest... miał tata miejsce przed chwilą. <laughs> no. Tak, więc na Marcin może to potwierdzić, że A. tata jest tak samo dobrym opiekunem jak i mama. Więc te trzy czynniki muszą się wydarzyć, żeby ten tata, żeby go właśnie zachęcić żeby on z tego urlopu skorzystał. A my po naszych rozmowach, bo my w fundacji bardzo dużo rozmawiamy z ojcami po urlopach rodzicielskich, mamy z nimi wywiady, podcasty, różnego typu spotkania, przeprowadzamy ankiety, badania. W zasadzie za każdym razem słyszymy to samo, że to był najlepszy czas w ich życiu. Mm -hmm. Aż tak. Tak, naprawdę. Nikt nie słyszał, nie słyszał się, żeby tego żałował. Po pierwsze jest to też taki czas trochę odpoczynku od pracy. Te kilka tygodni z dzieckiem mm -hmm. sam na sam y, daje ojcu takie poczucie trochę równowagi w życiu, że nie są tak bardzo obciążeni, po pierwsze, utrzymaniem finansowym całej rodziny, które spoczywa tylko na, na, na jednych barkach. Po drugie mają tą odskocznię, czyli ten kontakt właśnie ze swoim dzieckiem i mogą obserwować jego rozwój, wspierają jego rozwój. I dzieci, które spędzają właśnie tak, tak aktywnie czas z tatą od samego początku, mhm. rozwijają się też lepiej w wielu aspektach. Udowodnione? Udowodnione badaniami. Mm -hmm. I oczywiście to bardzo pozytywnie wpływa na sam związek. Ponieważ um, tata trochę wchodzi w buty mamy, rozumie z czym ona się boryka na co dzień, jeżeli to ona była wcześniej opiekunką taką pełnoatatową dziecka, więc rozumie jej problemy. Mama może rozwijać się w innych aspektach swojego życia. Może wrócić do pracy, może podjąć jakieś czy kursy, studia. Po prostu rozwijać swoją tak. część poza tą opiekunką. Podłączyć się też Ta... do rzeczywistości pozadomowej. Oczywiście. Mm -hmm. Też jest jej bardzo potrzebne, nawet jeśli oczywiście. jest bardzo Zaangażowaną każdy człowiek A, potrzebuje i tej, mhm. i tej właśnie części takiej właśnie mhm. opieki w rela relacji i też budowania swoich kompetencji. Więc jakby na tym, na tym układzie korzysta każdy. Przeczytałam na waszej stronie, na stronie Fundacji Scherdecker takie zdanie. Wyjaśnimy ci twoje prawa i urlopy, żebyś wycisnął z systemu to, co najlepsze dla twojej rodziny. Czyli rzeczywiście jest już tego trochę. Jest tylko tego trochę. świadomość jest tak, jak powiedzieliśmy na początku, niska. niska tak. Mm -hmm. tak, rzeczywiście ta świadomość wśród mam jest wysoka. Ojcowie, ojcowie nie do końca wiedzą, jak się poruszać w tych urlopach i może dowodem na to może być, tak jak mówiłam, urlop rodzicielski wzrasta w takim właśnie dużym, szybkim tempie, ale ojcom cały czas przysługuje też urlop ojcowski, który jest stuprocentowo płatny. To są dwa tygodnie, które trzeba wykorzystać do pierwszego roku życia dziecka. I na przykład ten, wykorzystanie tego urlopu spada. Wydaje nam się, że to Dlaczego? wynika z tego, że ojcowie nie rozróżniają, który urlop jest który: ojcowski, rodzicielski. No nie Zazwyczaj nie przychodzą na przykład do działu kadr, poruszam o urlop tacierzyński, który w ogóle nie istnieje. I wtedy to zależy od osoby, na którą trafi. który wniosek nie ma takiego czegoś jak Serio? urlop tacierzyński. Jest urlop ojcowski, urlop rodzicielski i jest urlop macierzyński. Tata też może wykorzystać urlop macierzyński. Ale było coś takiego kiedyś tacierzyńskie. Idę na tacierzyńskie. Y to jest potoczne to Kreślane, Ale nie wiadomo właśnie, do którego mhm. urlopu się odnosi, więc tutaj mhm. tu jest właśnie to, te, te mhm. braki właśnie, że mm, no i ojcowie nie rozróżniają tych urlopów i, i po prostu y, super, że korzystają z urlopu rodzicielskiego, mhm. bo to jest bardzo, bardzo fajna zmiana i poza tym to jest 9 tygodni, to jest dłuższy czas niż urlop ojcowski. Ale jednak każdy urlop jest dedykowany trochę innemu momentowi w życiu dziecka. Urlop ojcowski bardziej ma za zadanie wspieranie matki po porodzie i opiekę nad tym dzieckiem po samym porodzie, czyli kiedy mama jest czy po cesarskim cięciu, czy po porodzie, te mm -hmm. dwa tygodnie. To y taka interwencja. Tak, tak, po by bycia mm -hmm. z nią, żeby wspierać te, te, pierwsze, te pierwsze tygodnie. Urlop rodzicielski y to jest właśnie takie głębsze budowanie więzi z dzieckiem. Może to być to dziewięć tygodni, ale może to być więcej. Może w tym czasie mama wrócić do pracy, tata być jedynym opiekunem dziecka. I i po prostu sobie ten czas tak zaplanować, żeby ta rodzina mogła wrócić do jakiegoś funkcjonowania takiego poza tym dzieckiem, mm -hmm. tak? No bo co to jest dwa tygodnie, prawda? Tak. Co to jest? Rzeczywiście mm -hmm. można w to wykorzystać najwyżej na odciążenie zmęczonej no, Szczególnie mamy. w tym okresie takim mm -hmm. tuż po, po, po narodzinach dziecka. Tak. Ciekawa jestem, jak to jest z powrotami do pracy tych ojców. Czy te firmy nie robią im trudności? No, są, są prato, pracodawcy, którzy bardzo promują u siebie w organizacjach właśnie urlopy rodzicielskie, ponieważ wiedzą, jak to jest ważne dla rodziców teraz, którzy zazwyczaj w takich gospodarstwach domowych to są dwie osoby, które pracują, jeżeli studiują się na dziecko, to tym bardziej muszą pracować, żeby finansowo się utrzymać, więc widzą potencjał w tym, że wspierając właśnie swoich pracowników, rodziców, zyskują jako pracodawca. Jest bardzo dużo takich firm, więc jakby my oczywiście wspieramy tych pracodawców, przygotowujemy dla nich różne narzędzia i warsztaty edukacyjne, kampanie, które, które pomogą im wypromować te urlopy rodzicielskie u nich w organizacji. Mhm, no to fantastycznie. Ale jest coś takiego, jak pewna bariera ekonomiczna, jeżeli chodzi o gotowość do mhm korzystania z tych urlopów rodzicielskich. Mianowicie średni dzienny zasiłek taty wynosi 245 zł, podczas gdy mamy 192 zł, mhm. co często sprawia, że pary ze względów finansowych rezygnują z dzielenia się urlopem. Tak. No niestety wygląda to tak, że w tej chwili te pierwsze 9 tygodni, które tata, urlopu rodzicielskiego, który tata miałby wykorzystywać, jest płatne na, po, na poziomie 70%. I dla niektórych rodzin, gdzie te zarobki są oczywiście Różne i najczęściej to jest tak, że mężczyzna niestety w dalszym ciągu zarabia więcej. Dla rodziny czasami staje się to nieopłacalne, żeby, żeby to tata brał ten urlop rodzicielski i, to je, i ten jego zasiłek po prostu wtedy nie jest w stanie utrzymać tej rodziny. Tak, więc no dla, Dlatego często to stawiane jest właśnie w ten sposób, mhm. żeby to mama wzięła ten urlop rodzicielski i tata Ale dalej pracował i Nie samą kasą. Się no właśnie o to chodzi. Tak, no tak. Zresztą mamy takie przykłady z, też właśnie z tych rozmów z, z ojcami, że to jest tylko po pierwsze 9 tygodni, powiedzmy. Że, że sobie tata weźmie ten minimalny swój, e, swój odcinek urlopu rodzicielskiego. Na ten czas się można naprawdę przygotować. Mm -hmm. Są nawet ojcowie, którzy mówili, że jedni inwestują, nie wiem, w mieszkanie, w samochód, a on inwestuje w dziecko. On sobie tak zaplanował, że sobie te pieniądze odłożył, mm -hmm. żeby, żeby, żeby ten urlop wykorzystać. A co lepsze, jeszcze właśnie a propos firm, które wspierają swoich pracowników, są firmy, które dopłacają ojców do 100% pensji przy urlopie rodzicielskim. Nie, no, mam mm -hmm. Więc wtedy ojcowie bardzo chętnie z tego korzystają. Zresztą nie ma się co dziwić. Fantastyczne. Tak, no to jest inwestycja trochę w, w, w inne wartości, no tak, prawda? I tak, że my tak. też o tym rozmawiamy na tych warsztatach, mhm. że, że no oczywiście wątek finansowy jest bardzo ważny, szczególnie w tym, w tym momencie życia, ale no, że, że właśnie to, to budowanie relacji, yy, budowanie tej więzi, no to jest właśnie inwestycja w przyszłość, w, w, w rodzinę, ale też właśnie w relacje no, z człowiekiem innym mm -hmm. ważnym, więc, więc tak. to trudno tak przeliczać. I Bardzo trudno tak, właściwie nie powinno się tego mm -hmm. robić. Yy, Marcinie, czy jesteś świadkiem takich przemian u ojców, yy, mm -hmm. którzy wcześniej nie dowierzali w swoje moce rodzicielskie, a raptem Okazało się, że mają dużo do powiedzenia. Wrażenie, że nieustająco, bo bardzo wiele osób, które potem trafia też do, do czy, czy w ogóle trafia do gabinetu, to są też mężczyźni, którzy na przykład właśnie czują, że ta relacja nie, nie, nie funkcjonuje i właściwie zastanawiają się nad tym, jak, jak to zmienić. No i oczywiście tak jak rozmawiamy, nie cofną czasu. Natomiast no, nabywanie różnych kompetencji, czy to na warsztatach, czy w, czy w, czy w gabinecie pracując, no, po, pozwala jakoś to z, zmienić i tak i oczywiście to jest, to jest olbrzymia satysfakcja dla mnie, kiedy obserwuję właśnie takie, takie zmiany, nawet kiedy dzieci już są starsze, a ci ojcowie no, widzą jakoś tą swoją rolę, inaczej zmienia się ta relacja, są bardziej obecni w życiu, w życiu tak. dzieci, więc tak, oczywiście. Kiedyś rozmawiałam z takim prawosławnym księdzem, który powiedział gdzieś tam w jakimś towarzystwie, że stracił kontakt ze swoim piętnastoletnim synem. Mówi, no nie radzę sobie, nie wiem, mhm. jak z nim rozmawiać. I potem sobie przypomniałam o tym, co kiedyś chyba Wojciech Eichelberger z kolei, z kolei powiedział, że czasem to już jest strzała wypuszczona z łuku. Mhm. Nie budowało się tej relacji, mhm. prawda, na bieżąco mhm. i w tym trudnym okresie nastoletnim mhm. to może być trudne do wykonania, o ile nie, w ogóle niewykonalne. Mhm. Chociaż myślę, że zawsze jest Skonalne, no, do pewnego mm -hmm. stopnia, tak, mm -hmm. oczywiście. Natomiast no, myślę sobie, że jak y, formuję siebie jako, jako tatę, no to na przykład mam zrozumienie dla tego, co ty mówisz, prawda? Że to jest już strzała wypuszczona i że ja mogę tylko do pewnego stopnia towarzyszyć w jakiś taki przyjazny i, do, i dobry sposób. Natomiast, no, że to jest już trochę samodzielny człowiek, y, który się separuje i że to jest mu też potrzebne, prawda? Tak, Więc bo to, to ta, teraz... też jest w pewnym mom ta, ta, ta. momencie rozwojowym też potrzeby. Tak, ryzmem. oczywiście. Ta, ta. Więc, więc myślę sobie, że no właśnie jak, jak rozumiem to, no to też nawet jak jakoś straciłem jakiś czas, to nawet jak to, jak to rozumiem, no to, to, to potrafię wtedy też być na tyle, na ile można być Tam, przy, przy 15-latku tak, w tym momencie, tak, prawda? Tak. I, I że to też może w przyszłości hmm. pewnie poprawić te relacje. To następnym razem spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o tych Ojcach, którzy no, zmagają się albo cieszą się relacjami z, z 15-latkami. Są też tacy. Pewno, tak. tak. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Bezcenne, absolutnie bezcenne. O cudownym nowum, jakim jest. Hmm, no, takie zdecydowanie większe zaangażowanie się w rodzicielstwo y, mężczyzn. Przypominam, że moimi gośćmi dzisiaj byli Małgorzata Adamowicz z fundacji Scherteker oraz Marcin Grudzień, psychoterapeuta, który jest jednocześnie właścicielem. Pracownik Bliskich Relacji. Anna Maruszeczko, do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki Przed nami kolejny fragment Lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa Albo jestem w grubym błędzie albo znajdujemy się w przededniu nadzwyczajnych wypadków W maju jednego dnia pojechał Wokulski z Panną Łęcką i z Panem Łęckim do Krakowa i wyraźnie mi zapowiedział że nie wie kiedy wróci może dopiero za miesiąc Tymczasem wrócił nie za miesiąc, ale na drugi dzień. Tak sponiewierany, że litość brała patrzeć na niego. Okropność, co się zrobiło z tym człowiekiem przez jedną dobę. Kiedym go pytał, co się stało, dlaczego wrócił. Z początku wahał się, ale potem powiedział, że otrzymał telegram od Suzina i że pojedzie do Moskwy. Lecz znowu po upływie doby rozmyślił się i oświadczył, że do Moskwy nie pojedzie. A jeżeli to ważny interes, spytałem. Do diabła interes. Mruknął i machnął ręką. Teraz po całych dniach nie wychodzi z domu i po większej części leży. Byłem u niego, ale przyjął mnie rozdrażniony. Od lokaja zaś dowiedziałem się, że nikogo nie każe przyjmować. Posłałem mu szumana, ale Stach i z szumanem nie chciał gadać. Tylko powiedział, że nie potrzebuje doktorów. Szumanowi to jednak nie wystarczyło, a że jest trochę wścibski, więc zaczął śledztwo na własną rękę i dowiedział się dziwacznych rzeczy. Mówił, że Wokulski wysiadł z pociągu około północy w Skierniewicach, udając, że otrzymał telegram, że potem zniknął sprzed stacji i wrócił dopiero nad ranem, powalany ziemią i jakby pijany. Na stacji myślą, że on naprawdę podchmielił sobie i zasnął gdzieś w polu. Wyjaśnienie to nie trafiło do przekonania ani mnie, ani Szumanowi. Doktor twierdzi, że Stach musiał zerwać z panną Łęcką i może nawet próbował jakiej niedorzeczności, ale ja myślę, że on naprawdę miał telegram od Suzina. No, w każdym razie trzeba jechać dla zdrowia. Jeszcze nie jestem inwalidem i dla chwilowego osłabienia nie mogę się wyrzekać przyszłości». Jest tu Mraczewski i mieszka u mnie. A wygląda chłopak jak bernardyński prowincjał. Zmężniał, opalił się, utył. A ile on świata obleciał przez parę ostatnich miesięcy. Był w Paryżu, potem w Lionie. Z Lionu wpadł pod Częstochowę do Pani Stawskiej i z nią przyjechał do Warszawy. Potem odwiózł ją pod Częstochowę, siedział z tydzień i podobno pomógł jej do urządzenia sklepu. Następnie poleciał do Moskwy, stamtąd znowu wrócił pod Częstochowę do pani Stawskiej, znowu u niej siedział trochę i obecnie jest u mnie. Mraczewski twierdzi, że Suzin wcale nie telegrafował do Wokulskiego, a przy tym jest pewny, że Wokulski zerwał z panną Łęcką. Musiał nawet coś mówić pani Stawskiej, gdyż ten anioł, nie kobieta, będąc przed paroma tygodniami w Warszawie, raczyła mnie odwiedzić i mocno wypytywała się o Stacha. A czy zdrów? A czy bardzo zmieniony i smutny? A czy już nigdy nie wydobędzie się ze swej rozpaczy? Z jakiej rozpaczy? Gdyby nawet zerwał z panną Łęcką... To jeszcze dzięki Bogu nie brak kobiet. Jeżeli Stach zechce, może się ożenić choćby z panią Stawską. Złote, diamentowe kobiecisko, jak ona go kochała. A, i kto wie, czy teraz nie kocha. Dali Bóg śmiałbym się, żeby Stach powrócił do niej. Taka piękna, taka szlachetna, tyle w niej poświęcenia. Jeżeli jest ład na świecie, o czym niekiedy wątpię, to Wokulski powinien by się ożenić ze Stawską. Ale musi się śpieszyć, bo jeżeli się nie mylę, naprawdę zaczyna o niej myśleć Mraczewski. Panie, mówi nieraz do mnie załamując ręce, panie, co to za kobieta, co to za kobieta. Gdyby nie ten nieszczęsny jej mąż, już bym się jej oświadczył. Ciąg dalszy lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa usłyszą państwo jutro o tej samej porze.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 Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Extra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Extra przy każdych zakupach. Od środy wszystkie piwa w butelkach, pół litra. Kup 5 z Kaufland Kart Extra, 5 najtańszych gratis, 20 na osobę. A piwo Sztefan Zbroj, kup 3 puszki z Kaufland Kart Extra, 3 gratis, 24 na osobę. Kaufland. Nuda, czas na urodziny, a może trzeba przełamać lody. Planszówki od piatnika, zawsze na czasie. Tik-tak-bum! wybuchowa gra słowna, z tykającą bombą. Activity, przebój imprez i spotkań rodzinnych. Honeycomb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 Po punkt poboru opłat w Nowej Wsi wciąż mamy ruch spowolniony. To spowolnienie na jezdni w kierunku Trójmiasta wynika z tego, że właśnie na tym odcinku, na tym kierunku prowadzone są prace remontowe autostrady. Autostrada 4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie w pobliżu 130 km na jezdni w kierunku Wrocławia, właśnie w rejonie Kostomotów, Doszło do awarii ciężarówki, która blokuje jeden z pasów ruchu. Można jechać tylko lewym pasem. Koniec kłopotów na trasie ekspresowej S5, na odcinku węzeł Święciechowa, węzeł Lipno, w pobliżu parkingu trasy ekspresowej Wilkowice. Nie ma już tam utrudnień. Trasa ekspresowa S7, odcinek węzeł Nowy Dwór Gdański, węzeł Żuławy Wschód, w pobliżu 40 kilometra, na jezdni w kierunku Warszawy spaliło się auto osobowe. Pożar, akcja gaśnicza i sprzątanie pogorzeliska sprawiło, że zablokowany wciąż jest jeden z pasów ruchu. Jedzie się tylko prawym pasem. I dwie dobre wiadomości. Dziś został otwarty kolejny odcinek drogi ekspresowej S6. To 22-kilometrowy fragment od węzła Leśnice na zachód od Lęborka do węzła Boże Pole Wielkie. Dzięki temu odcinkowi nie trzeba już jechać przez Lębork jadąc S6 i Krajową Szóstką. Również dziś autostrada 2 się powiększyła od węzła Łukowisko do Białej Podlaskiej i jest przejezdna dla kierowców.